Witam Cię serdecznie na moim blogu DZO w świecie spółek. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył kwestii odpowiedzialności cywilnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku powiem parę słów o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy tworzeniu spółki. Podstawą prawną odpowiedzialności za szkody wyrządzone w fazie tworzenia spółki przewiduje artykuł 292 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepis ten w swoim brzmieniu przewiduje, że ten, kto biorąc udział w tworzeniu spółki wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem na podstawie tego przepisu odpowiadać będą osoby biorące udział w tworzeniu spółki. No dobrze, ale tak naprawdę należy wyjaśnić, co oznacza pojęcie tworzenia spółki. Otóż na tle powyższego artykułu za tworzenie spółki rozumie się wszystkie czynności mające wpływ na ostateczny kształt prawny spółki. Dlatego też tworzenie spółki będzie obejmowało nie tylko czynności prowadzące do pierwotnego utworzenia spółki, ale także czynności prowadzące do zmiany umowy spółki, Szczególnie podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, także czynności prowadzące do jej połączenia, podziału oraz przekształcenia. Teraz należy powiedzieć, kto należy do katalogu osób biorących udział w tworzeniu spółki. Do tego katalogu należy zaliczyć wszystkie osoby, które podejmują działania bezpośrednio zmierzające do tworzenia spółki i pozostają jednocześnie ze spółką w stosunku prawnym podlegającym regulacjom kodeksu spółek handlowych. Za udział w tworzeniu spółki należy rozumieć czynności, których wymagają przepisy kodeksu spółek handlowych do powstania spółki, czyli czynności określone w artykułach od 151 do 173 oraz czynności składające się na zmianę umowy spółki czyli określone w artykułach od 255 do 265 oraz czynności, które składają się na łączenie, podział i przekształcenie spółki przewidziane w tytule 4, w dziale 1, 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych mają z założenia zastosowanie do stosunków spółki. Tym samym Kodeks reguluje prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność przede wszystkim wspólników i funkcjonariuszy spółki. Mając na uwadze powyższe odpowiedzialność na podstawie artykułu 292 ponoszą przede wszystkim wspólnicy, członkowie organów spółki, likwidatorzy oraz biegli. Jeżeli kilka osób wyrządziło wspólnie szkodę spółce, odpowiadają oni solidarnie. Na gruncie artykułu 292 Kodeksu Spółek Handlowych, odpowiedzialności nie podlegają osoby, które tylko pośrednio uczestniczą w czynnościach prowadzących do utworzenia spółki, czyli jedynie pomagają w ich dokonaniu, nie biorąc bezpośrednio udziału w czynnościach nadających określony kształt prawny spółce. Tutaj wśród takich osób należy wymienić adwokatów, radców prawnych, pośredników, notariuszy oraz biegłych Dokonujących czynności nieuregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność tej grupy podmiotów za szkody wyrządzone spółce należy oceniać według przepisów Artykułu 471 i następnych Kodeksu Cywilnego, przewidujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Najczęściej podmioty te działają na podstawie stosunku obligacyjnego czyli na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o oświadczenia usług. Ponadto osoby te mogą ponosić odpowiedzialność deliktową na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wracając do odpowiedzialności na gruncie artykułu 292 kodeksu spółek handlowych jest to odpowiedzialność odszkodowawcza o charakterze deliktowym. Do jej przesłanek należy zaliczyć po pierwsze zawinione zachowanie osób biorących udział w tworzeniu spółki, naruszające przepisy. Po drugie powstanie szkody po stronie spółki i po trzecie związek przyczynowy między szkodą a zawinionym zachowaniem tych osób. Przez szkodę wyrządzoną spółce należy rozumieć rzeczywiście poniesioną stratę oraz utracone korzyści, których spółka mogłaby się spodziewać, gdyby szkoda nie powstała. Związek przyczynowy między szkodą a zawinionym naruszającym przepisy prawa zachowaniem osób odpowiedzialnych zachodzi wówczas, gdy szkoda jest normalnym następstwem działań lub zaniechań, z którego wynika. Zgodnie z artykułem 291 osoby biorące udział w tworzeniu spółki ponoszą odpowiedzialność wobec spółki, co oznacza, że podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń jest spółka. Naprawienia szkody może żądać spółka z wpisana do rejestru jako osoba prawna. Jeżeli szkoda została wyrządzona spółce z w organizacji, wówczas spółka może wystąpić z takim żądaniem do momentu wpisania jej do rejestru lub zakończenia likwidacji spółki w organizacji. Ciężar dowodu w zakresie wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności spoczywa na spółce. Osoby, od których spółka żąda naprawienia szkody, mogą zwolnić się od odpowiedzialności przez wykazanie braku swojej winy. Dowód taki może polegać przede wszystkim na wykazaniu, że pomimo dołożenia należytej staranności, podmioty te nie mogły przewidzieć, że następstwem ich zachowania będzie powstanie szkody po stronie spółki. Kolejnym przykładem odpowiedzialności powyższych podmiotów jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem. Przepisem regulującym odpowiedzialność za szkody wyrządzone zachowaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki jest artykuł 293 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z treścią tego przepisu członek zarządu Rady Nadzorczej Komisji Rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Jednocześnie paragraf drugi tego przepisu wskazuje, że członek zarządu Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Zgodnie z powyższym Odpowiedzialnością objęci są członkowie trzech organów spółki. Po pierwsze zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, a także likwidatorzy, którzy nie mają statusu organu spółki, ale są jej przedstawicielami ustawowymi. Podstawą odpowiedzialności powyższych podmiotów są stosunki prawne łączące te osoby ze spółką o charakterze obligacyjnym. Przepis artykułu 293 Kodeksu Spółek Handlowych sankcjonuje nienależyte wykonanie zarządu, nadzoru, kontroli oraz funkcji likwidatorów. Przesłankami tej odpowiedzialności są zachowanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki, po drugie, powstanie szkody po stronie spółki oraz związek przyczynowy między zawinionym zachowaniem a szkodą. Cechą omawianej odpowiedzialności jest domniemanie winy. Co oznacza, że jeżeli powyższym podmiotom można postanowić zarzut zachowania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki, to nie jest konieczne wykazanie ich winy. Podmiot, któremu postawiono taki zarzut może wykazać, że szkoda wynikła na skutek okoliczności przez niego niezawinionych, a tym samym udowodnić, że dochował należytej staranności i mimo to nie mógł zapobiec szkodzie. Trzeba podkreślić, że w stosunku do funkcjonariuszy spółki wymaga się, aby przy wykonaniu swoich obowiązków dołożyli szczególnej podwyższonej staranności. Zgodnie z przywołanym już artykułem 293 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych, osoby te przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązane są dołożyć staranności Wynikający z zawodowego charakteru swojej działalności. Oznacza to, że od osób tych wymaga się takiej staranności, jakiej powinny dochować osoby pełniące wskazane funkcje w sposób profesjonalny i zawodowy. Zatem nie budzi wątpliwości, że od członków organów i likwidatorów należy wymagać w szczególności znajomości przepisów prawa, konsekwencji ich naruszenia, zasad funkcjonowania spółki, przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków, zasad wykonywania powierzonych funkcji, a także wiedzy w zakresie zasad wykonywania działalności spółki. Szkoda powstała po stronie spółki obejmuje cały uszczerbek jaki poniosła ona w swoich stosunkach majątkowych, czyli rzeczywiście poniesiony uszczerbek oraz utracone korzyści, które byłyby jej udziałem gdyby szkody jej nie wyrządzono. Członkowie organów spółki oraz likwidatorzy odpowiadają za szkody wyrządzone własnym działaniem i zaniechaniem. Jeżeli na skutek niedochowania należytej staranności przez jednego z członków zarządu w spółce zostanie wyrządzona szkoda, a pozostali członkowie nie zapobiegli jej powstaniu, mimo że dołożyli takiej staranności, to odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie zarządu. Okolicznością zwalniającą z odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów i likwidatorów jest przede wszystkim wykazanie braku winy. Należy udowodnić, że osoba ta dochowała wymaganej przepisami artykułu 293 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków. Poza tym okolicznością zwalniającą od odpowiedzialności powyższej osoby jest udzielenie im absolutorium przez Zgromadzenie Wspólników. Absolutorium oznacza zatwierdzenie działalności członków organu spółki w danym roku obrotowym i uznanie jej za prawidłową. Trzeba zaznaczyć, że absolutorium zwalnia z odpowiedzialności tylko wówczas, gdy wyraźnie obejmuje zachowania członków organów wyrządzające szkodę spółce. Poza tym absolutorium udziela się poszczególnym członkom organów, co oznacza, że jeżeli udzieli się go tylko niektórym członkom, tylko w stosunku do nich dojdzie do zwolnienia z odpowiedzialności. Kolejnym przypadkiem zwolnienia z odpowiedzialności jest zrzeczenie się przez spółkę roszczeń o odszkodowanie. Cały proces dokonywany jest w drodze czynności prawnej między spółką a dłużnikiem, która wymaga poprzedniej uchwały wspólników. Okoliczności zwalniającej z odpowiedzialności nie stanowi natomiast działanie członków organów lub likwidatorów zgodnie z uchwałą wspólników i w celu jej wykonania. W przypadku podjęcia przez wspólników uchwały sprzecznej z prawem lub postanowieniami umowy spółki, członkowie organów czy też likwidatorzy powinni odmówić jej wykonania, zachowując wymaganą staranność oraz wytoczyć powództwo o uchylenie takiej uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Osoby te ponoszą odpowiedzialność nie tylko, gdy świadomie wykonały powyższą uchwałę wspólników, ale również gdy zaniechały zbadania jej legalności, co skutkowało tym, że nie wiedziały one, że narusza ona przepisy oraz pozostaje w sprzeczności z umową spółki. Teraz... Nie pozostaje nic innego jak omówić zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na podstawie przywołanych powyżej artykułu 292 i 293. Jak już wspomniałem podmiotem, który uprawniony jest do żądania naprawienia szkody powstałej przy tworzeniu spółki oraz przez zachowania pozostające w przeczności z prawem bądź umową spółki w toku jej funkcjonowania jest spółka jako osoba prawna. To samo tyczy się, jeżeli szkoda dostała wyrządzona spółce w organizacji, tutaj żądanie przysługuje spółce w organizacji. To, jak wyglądać będzie sposób reprezentacji spółki podczas procesu, zależy od tego, przeciwko komu zostanie wytoczone powództwo. Spółka może być reprezentowana przez zarząd, jeżeli pozwanymi są członkowie Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, wspólnicy, likwidatorzy bądź pozostali członkowie zarządu. Jeżeli po stronie pozwany są członkowie aktualnego zarządu spółkę mogą reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W trakcie likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy, a w sytuacji gdy sami są pozwanymi spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku ogłoszenia upadłości wzroszczeniem może wystąpić syndyk. Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody spółce przysługuje także subsydiarnie każdemu wspólnikowi, niezależnie od tego jaką część kapitału zakładowego reprezentuje. Nie potrzeba tutaj podjęcia uchwały wspólników, wspólnik nie może zostać pozbawiony tego prawa w umowie spółki. Wspólnik może wytoczyć powództwo, jeżeli łącznie spełnione zostaną dwa warunki. Pierwszym warunkiem jest upływ roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Po drugie, niewytoczenie powództwa o naprawienie szkody przez samą spółkę po wyższym okresie. Wytoczenie powództwa przez wspólnika powoduje, że jest on stroną procesu, czyli powodem, i ponosi w związku z tym koszty procesu oraz dokonuje czynności procesowych we własnym imieniu. Wspólnik jednak wytacza powództwo oraz działa w interesie i na rzecz spółki. Spółka może wstąpić do wszczętego procesu w charakterze interwenienta ubocznego, samoistnego. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o naprawienie szkody jest sąd gospodarczy. Właściwość rzeczowa sądu uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, bowiem sprawy, których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy złotych należą do właściwości sądów okręgowych. Właściwym miejscowo jest sąd miejsca siedziby spółki. Powyższe roszczenia spółki o naprawienie szkody oparte na przepisach artykułu 292 i 293 kodeksu spółek handlowych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Powyższy termin liczony jest od dnia, w którym spółka powzięła wiadomość zarówno o szkodzie, jak i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W każdym przypadku roszczenia przedawniają się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkody. Teraz opowiem o odpowiedzialności cywilnej członków organów i likwidatorów spółki wobec osób trzecich. Członkowie organów spółki oraz likwidatorzy odpowiadają także m.in. za podanie fałszywych danych. W Współce ZO, zarówno na etapie tworzenia, jak i w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, wszystkie wkłady na pokrycie całego kapitału powinny zostać wniesione w całości przez wszystkich wspólników przed dokonaniem wpisu do rejestru. Dowodem dopełnienia tego obowiązku jest oświadczenie podpisane przez wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały w całości wniesione. Oświadczenia stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o wpis spółki do rejestru oraz wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego. zawarcie w powyższych oświadczeniach fałszywych danych Powoduje odpowiedzialnością członków zarządu uregulowaną na gruncie artykułu 291 Kodeksu Spółek Handlowych i zgodnie z tym przepisem, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez 3 lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność uregulowana w powyższym przepisie jest odpowiedzialnością osobistą członków zarządu za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Odpowiedzialność ta nie jest zależna od wyrządzenia szkody. Jest to przykład odpowiedzialności gwarancyjnej. Ponadto odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony, co oznacza, że wierzyciel może sięgać do majątku osobistego członka zarządu aż do zaspokojenia całej wierzytelności. wierzyciel może żądać zaspokojenia w pierwszej kolejności z majątku osobistego członków zarządu omawiana odpowiedzialność ma charakter terminowy bowiem członkowie zarządu odpowiadają przez 3 lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania kapitału zakładowego Odpowiedzialność tą ponoszą także likwidatorzy w przypadku, gdy w toku postępowania likwidacyjnego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego, a likwidatorzy złożyli stosowne oświadczenie. W stosunku do członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wyróżnić jeszcze jeden przypadek odpowiedzialności, mianowicie odpowiedzialność za zobowiązania i za zaległości podatkowe. Artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza bardzo doniosły wyjątek od ogólnej zasady, że za zobowiązania osoby prawnej odpowiada ta osoba prawna całym swoim majątkiem. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzenie układu postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu albo, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Jeżeli przepisy prawa przewidują dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu to mogą być stosowane niezależnie od dochodzenia przez wierzycieli Zaspokojenia ich zobowiązań na podstawie artykułu 292. Poza członkami zarządu, odpowiedzialność na gruncie artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych ponoszą tylko likwidatorzy spółki w razie otwarcia jej likwidacji, ale nie dotyczy to likwidatorów ustanowionych przez sąd. Odpowiedzialność ta nie obejmuje innych funkcjonariuszy spółki, czyli na przykład członków. Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, a także również wspólników. Za zobowiązania spółki członkowie zarządu odpowiadają solidarnie między sobą, ale nie ze spółką. Oznacza to, że odpowiedzialność za cały dług ponoszą wszyscy członkowie zarządu. Wykonanie zobowiązania przez jednego z nich zwalnia pozostałych. Natomiast za zaległości podatkowe spółki członkowie zarządu odpowiadają solidarnie razem ze spółką. Roszczenia regresowe przysługują członkom zarządu przede wszystkim do spółki jako podatnika. Zaległość podatkową spółki twierdza wydana przez organ podatkowy decyzja określająca zaległość podatkową i to z niej wynika fakt istnienia długu oraz kwota należności. Drugą przesłanką odpowiedzialności członków zarządu jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że po pierwsze we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Po drugie, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy. Albo po trzecie, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego albo nie zatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu Wierzyciel nie poniósł szkody. Od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki członek zarządu może się zwolnić, jeżeli po pierwsze wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie, lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu po drugie, jeżeli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy, albo po trzecie wskaże mienie, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. W dzisiejszym podcaście to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.